Przeznaczenie do rozdział 10. Decyzje Ognista kula zdążyła schować się za horyzontem i wrócić, a wszyscy dalej czekali w ukryciu na jakąkolwiek wiadomość, dzięki której mogliby obmyślić plan. Plan zaiste szlachetny, bo miał na celu uratować młodego mężczyznę, który trafił do miasta razem z Robusiem Robusiów. Uratować go o ile można było to jeszcze zrobić. Cierpliwość jednak była zdolnością niezbędną w fachu złodziejstwa. Niezliczoną ilość razy członkowie wężownika musieli wyczekiwać na odpowiedni moment do ataku. Wiele razy młoda i piękna lisa musiała czekać, aż jej ofiary porządnie się upiją, zanim zdoła im świstnąć sakiewki, miecze, a nawet ubrania. Bardzo często Hied czekał na odpowiedni moment, żeby buchnąć jakiejś pięknej damie i drogocenny szyjnik, a później zniknął niczym złem myśli w udany dzień. Lesul nawet nie wie, ile razy pożyczył na wieczne nieoddanie różne błyskotki, jej egzotyczne cuda, sprzedawane na straganach. Wtedy wystarczyła jedna, choć wyczekiwana chwila nieuwagi. Kilka lat temu nawet i Godir musiał nauczyć się cierpliwości, bo przecież nie zawsze potrafił szybko i w każdej chwili zwinąć komuś sokiewkę. Wielki Delord, syn Nosmina, również uczył się cierpliwości. Chociaż przeważnie w sytuacjach takich jak teraz, czekając na kogoś. Godziny przemijały. Chmury płynęły po niebieskim oceanie. Godil, lekko znużony, wyczekiwaniem, wstał i przeciągnął się ostrytacyjnie. Zanim zdołał wypowiedzieć słowa cholera, jak długo mamy czekać, kamienne wejście uchyliło się, a do zapomnianej wieży weszła młoda osoba. Oczekiwany informator, najmłodszy z klanu. Weser ukłanił się przed zebranymi. Ho, ho! Wróciłem! Za dnia Blank uważnie wysłuchiwał wszystkich opowieści bezmiennego kanclerza. Nocami... Wspominał swego ojca, mieszkańców wioski i wieczorne spacery nad jezioro. Kiedy zbierał się na płacz, przypominały mu się tajemnicze słowa kobiety ze snu. Wzruszony był jej lamentem, chociaż nie do końca rozumiał, co chciała mu przekazać. Rozmowy z sekretarzem nauczyły go wiele. Jak doceniać szczęście, kiedy poznał historię o lądach zamieszkałych przez potwory, jak posługiwać się oranżem dyplomacji, kiedy wysłuchał opowieści z królewskiego dworu, czy wreszcie jak stawiać czoło złu, gdy usłyszał okrutnym panowaniu Króla Mundusa. Każdy ma w sobie zarówno dobro, jak i zło. Czasem jednak zamykamy nasz umysł, chociaż oczy mamy otwarte. Próźność, egoizm i dobrobyt przesłaniają nam to, co jest naprawdę ważne. Wpadamy do bezkresnego jeziora zepsucia, z którego nie ma prostego wyjścia. Przekonanie o naszej mądrości, i słuszności jest jak ten loch. Niby widzimy światło, lecz... Ciężkie kraty chorej konserwacji blokują wyjście, powiedział kanclerz. Blank dziękował mu każdego dnia za lekcje, których mu udziela. Mężczyzna odpierał, że dawno nie miał tak pojętnego ucznia. Od pełni momentu, w którym chłopak został wrzucony do tego przeklętego padołu, minęło kilka dni. Pewnego popołudnia, kiedy nauczycieli i uczeń rozmawiali o sprawach błahych, za ciężkich wrót wyjścia dobiegł łomot. Po chwili rygiel blokujący drzwi został zniesiony, a do lochu weszło dwóch strażników. Wszyscy osadzeni wzdrygnęli. Jeden wartownik pozostał przy drzwiach. Drugi, z winnym krokiem, przeciął zuchnące pomieszczenie. Wstawaj! Idziesz z nami! Rozległy się słowa skierowane do Blanka. Najmłodszy więzień podniósł się przerażony. Nie wiedział, co ma robić. Skierował swój wzrok na kanclerza, tękiwną głową i obdarował go spojrzeniem pewną rozwagi i mądrości. Jakby chciał powiedzieć, wszystko będzie dobrze. Blank wyszedł, podążając za metalicznym odgłosem zbroi strażnika. Cała trójka opuściła były skarbiec i weszła po kamiennych schodach. Chłopak zwrócił uwagę, że ten, który wcześniej został przy drzwiach, kuleje oraz że więzienne wrota nie zostały właściwie zamknięte. Zaraz później już od dwóch innych strażników leżących bezwładnie na ziemi. Zaskoczony przystanął na chwilę. — Spokojnie, chłopaku, zachowuj się normalnie, wydostaniemy się stąd. Wydobył się dźwięk z zamkniętej przybywicy jednego ze strażników. Rycerze i Blank wyszli z dolnej części zamku i udali się do holu wysłanego dużym, zdobnym dywanem. Ominęli gigantyczne schody prowadzące do górnych części kondygnacji i skierowali się ku któremuś z bocznych wejść. Przyspieszyli kroku i dotarli do korytarza, u końcu którego wydobywało się słoneczne światło. — Wolność! — Zanim zdołali opuścić zamek, zatrzymał ich jeden z właściwych strażników. Co to ma znaczyć? zapytał zdenerwowany. Dokąd go prowadzicie? Z czego rozkazu? Hied westchnął. Prowadzimy więźnia na stryczek. Z rozkazu wielkiego Drugeta. Kojarzysz może? Dlaczego dowódca warty nic mi o tym nie powiedział? Pewnie dlatego, że to pilna sprawa. Zresztą znasz Drugeta, on się z nikim nie liczy. My tylko wykonujemy swoje rozkazy. Chcesz iść? Pytaj. Jednak zapewniam, że nie będzie zadowolony. Sumienny wartownik kiwnął głową i polecił, aby zaczekali. Ledwo zdążył się odwrócić, a dostał łupnia i dźwięcznie osunął się na ziemię. — Spieszmy się! — warknął Hiet i znacząco zerknął na Lasula, który miał niemały problem, aby w ogóle się poruszać. Dalej obeszło się bez najmniejszego problemu. W jakimś zaułku dwaj złodzieje zrzucili ciężkie zbroje i pomogli Blankowi wdrapać się na dach po drodze wyjaśnili mu, że są członkami wężownika. Chociaż chłopak z nazwą zetknął się po raz pierwszy, to dzięki zielonym elementom w ich ubiorze skojarzył dwóch młodzieńców z jego złodziejskim partnerem, z Godirem. Mężczyźni przebrnęli przez miasto drogą dachów i przed zwieńczeniem dnia dotarli do kryjówki. Zostali przywitani zeiste po złodziejsku. Potoki wina, znakomitego kradzionego chleba i kawałków przyrumienionej pieczeni już czekały na przybycie z akcji ratunkowej. Blank grzecznie ukłonił się przed całą bandą i serdecznie uśmiechnął się do Godira, dumnie stojącego w rogu pokoju. — Dziękuję wam wszystkim. Blank ponownie się pokłonił. — A, przestań młody, przyjaciele naszego Godira są i naszymi przyjaciółmi — głośno podkreślił Delor. — Swoją drogą zdziwiony jestem, że takie chuchry jak ty złapał najlepszego zwężownika. Masz dodatki na złodzieja — dodał. Mistrz kieszonkowców podszedł do srebrną Włosego z nieukrywaną radością, podniósł prawą rękę i zacisnął pięść. Blank po chwili zrobił to samo i razem przywitali się złodziejskim zwyczajem. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, a mieszkanie z... zniszczonej już wioski Serdun zaśmiał się razem z nimi. Propomniały mu się słowa królewskiego kanclerza. Dobrze jest mieć przyjaciół, nieważne kim są, dodał od siebie. Godir przedstawił Blankowi wszystkich członków jego bandyckiej rodziny. Później wszyscy się rozsiedli i zaczęli ucztować. Wymieniali swoje historie i zapijali emocje winem. Wspominali dawne czasy i dzielili się chlebem na znak tego, że teraz dzielą podobny los. Podawali sobie kawałki mięsa, aby nabrać sił na to, co przyniesie przyszłość. Blank chwilami myślał o wspólnych obiadach ze swoim ojcem, o radosnych chwilach, które spędził ze swoimi kolegami z wioski. Tutaj poczuł się prawie jak w domu. Wiedział, że jego więź z Godirem nie jest już tylko złodziejskim prawem, ale czymś więcej. Nieśmiało pomyślał, że może być to początek przyjaźni. Biesiadnicy skończyli zabawę dopiero nad ranem. Najwcześniej zasnął weser, po nim Blank. Piątka złodziei balowała do upadłego. Dopiero gdy mistrz Delor wytoczył się z kryjówki, żeby zwymiotować na ulicę, hulanka dobiegła końca. Pomimo odgłosów zabawy i pijackich teorii Delora, Blankowi coś się przyśniło. Widział nieokiełznany ocean a on sam znajdował się na statku. Oglądał wzburzone fale i czuł gniew ludzi pozostałych na lądzie. Morski powiew dodał mu skrzydeł i pozwolił zapomnieć o swojej przeszłości. Tak, jakby miał poznać nową, prawdziwą. Poczuł niepokój i ciążącą na nim odpowiedzialność. Może był odpowiedzialny za swoich kompanów? Kiedy statek dotarł na ląd, Blank zobaczył kraina, której czytał w jednej z książek. Piękne jeziora i wysokie góry. Zieleń traw, i drzew była oślepiająca. Jednak ten piękny i spokojny sen przerodził się w koszmar. Z Ziemi wystąpiły wielkie owady i zwierzęta, które rozpoczęły bój z ludźmi. Ciemność nas stała nad całą krainą i nad umysłem Blanka. Próbował walczyć, ale nie potrafił. Chłopak gwałtownie się obudził i uwolnił z niepokoju w momencie, kiedy Lisa spoliczkowała pijanego godira. Ten zaśmiał się i niezdarnie wdrapał podrobienie na swoje piętro, które dzielił z chiedem. — Spokojnie, on tak zawsze. oznajmiła Lisa, po czym uśmiechnęła się serdecznie do Blanka. Skoczyła na ostatni wolny hamak i, jak mogłoby się wydawać, natychmiast usnęła. Następny dzień przyniósł deszcz i ból głowy. Blank trochę się namęczył, aby wyjść z kryjówki. Wydostał się na dach, a na jego krańcu zobaczył siedzącego Godira. Próbując go zaskoczyć, podszedł tak cicho, jak tylko potrafił. Dziecinny plan chłopaka nie wyszedł. — Blank, chodź, siadaj. — O, Skąd wiedziałeś, że to ja? Zapytał zaskoczony i zarazem rozbawiony. Po krogach. Nie potrafisz dobrze chodzić. Mm, pewnie masz rację. Co jest taki smutny. To przez tą dziewczynę? Zapytał. Przez Lisę? Nie, żarty. Kobieta mi się najmniej przyjmuje. Nigdy nie miałem do nich szczęścia. Godir wzruszył ramionami i ciągnął. Mężczyzna powinien się skupić na swoich obowiązkach i na tym, co jest mu pisane, wiesz? Skoro tak mówisz, więc... Co teraz? To znaczy? Blank zmarszczył oczy i poprawił srebrne, przesięgnięte deszczem włosy. No, co teraz będziesz chciał zrobić? Zasada wygasła. Ja już nie będę za tobą łaził. Ty mnie złapałeś na kradzieże, ja uratowałem ci życie. Można powiedzieć, że to już koniec. Masz rację, Godir. Nie wiem, co teraz. Z wami nie zostanę. Raczej nie nadaje się na złodzieja. Nie mam też dokąd wrócić. Naprawdę nie wiem też swoją drogą, mam do ciebie pytanie. Widziałeś ich później? Ich znaczy... kogo? i zajrzą mu w oczy. No wiesz, tą kobietę i tego mężczyznę, dzięki którym właściwie przeżyliśmy. A, ich. Nie, blank. nie widziałem ich. Trafiłem do jakiejś komnaty, ale nie było tam nikogo. Ramuś skłamał w żywe oczy. Ciekawe, co się z nimi stało. Może ich zabił? Jak myślisz? Pewnie tak. Obaj straciliśmy przytomność, jak ten wariat cisnął tym swoim dziwnym mieczem w tego mężczyznę. Gdyby chciał ich oszczędzić, raczej by tego nie zrobił. Raczej nie, westchnął Blank. Siedzieli w milczeniu przez kilka chwil. Krople z łatwością przeżywały ich ubrania i obmyły ciała. Płacz nieba powoli ustawał. Ich milczenie przerwał wielki błysk, nagła fala światła. Każda część królewskiego miasta została zalana oślepiającymi promieniami. Gdzieś z oddali wydał się ogłuszający dźwięk. To dziwne zjawisko trwało przez chwilę, później ustało i zabrało ze sobą ciemne chmury. Godir i Blank znów zostali oślepieni, tym razem przez wesołe wiązki słońca. — Snów — zauważył złodziej. — Zastanawiałeś się kiedyś, co to jest? — Ta, nawet wiem co — zaintrygowany Blank spojrzał mu w oczy. — Taka magiczna góra na wschód od diasporu. Podobno dzięki niej jesteśmy wolni od różnych potworów. Magiczna góra. Czyli to jednak prawda, że na innych lądach są potwory? Tak mówiąc, co ziemcy, którzy docierają do Mundari. Blank wstał i znów spojrzał na Godira. Tym razem z nieodgadnionym uśmiechem. A więc idziemy. Co? No wstawa idziemy zobaczyć tą magiczną górę. Coś ty zwariował? Kieszonkowcowi zakołotało serce. Mało ci problemów, mało pecha mi przyniosłeś. Blank złapał go za ramiona. Teraz obiecuję, że już nigdy ci nie przyniosę pecha. A problemy nie są problemami, kiedy jesteśmy razem. Widzę w twoich oczach, że chcesz tam pójść. Ja muszę iść razem z tobą, Godir. Musisz? i dlaczego? Żebyś się nie nudził, no. To proste. Bardzo zabawne. Ja nigdzie nie idę, tutaj jest moje miejsce, dlatego... Kiedy rabuś nad rabusiami chciał dokończyć swój wywód, usłyszał głuchy dźwięk. Obaj poczuli uderzenie ciężkiej stopy o dach. O odwrócili się i ujrzeli Delora, o wściekłym wyrazie twarzy. Wyglądał przerażająco, tym bardziej, że nie był do końca trzeźwy. — Pójdziesz z nim! — wykrzyczał tak głośno i stanowczo, że jakieś dziecko zaczęło płakać w jednym z domów. — Pójdziesz z nim i to jest rozkaz! — ale mistrz, cholera jasna, jeszcze jedno słowo sprzeciwu, walam się z klanu. Godir, ty nic sponiu, jesteś najlepszym złodziejem w całej Mundarii i ja przynajmniej nie poznałem lepszego. Masz okazję, żeby lepiej poznać świat, żeby szlifować swoje zdolności, a ty chcesz siedzieć tu i marnować swój talent? Ja cię znam, chłopcze. Nie polazłeś do mojego ojca tylko po to, aby się dowiedzieć, gdzie jest skarbiec. Wiem, że chodziło ci bardziej o te przeklęte błyski. Ja cię naprawdę znam. Wszystko masz wypisane w tych twoich patrzokach. Ty zawsze potrzebujesz jakiejś wymówki, żeby zrobić to, na co masz naprawdę ochotę Oto To twój pretekst di diaska. Rozkazuję ci tam iść. I jak wrócisz z pustymi łapskami, to obiecuję, że ubiję cię na kwaśne jabłko. Zrozumiano? Delo swoim zwyczajnym uniósł się tak bardzo, że dostała tego kaszlu. Zrozumiano. Rzucił pokornie gody. Nie słyszę cię, gagatku. Przekornie odpowiedział mistrz. Zrozumiano, mistrzu. Młodzieńcy musieli przygotować się do drogi. Właściwie przygotowania poczynił król sakiewek, zwędzając potrzebne rzeczy. Bukłaki z wodą, kilka kawałków chleba oraz półtora nowa, właściwie pierwsza broń blanka. Wszystkie te rzeczy dumnie spoczywały na stole, czekając, aby rozpocząć swoją przygodę razem z ich właścicielami. Godir poczynił ostatnie przygotowania i naostrzył swoje sztylety. Zamyślony, delikatnie przeciął sobie palca. W samym środku nocy cała szajka, nawet z młodym weserem, odprowadziła ich pod samą bramę miasta. Lasul poszedł tylko po to, aby zasadzić go godirawi potężnego kopniaka na drogę. Nie zrobił tego z uprzejmości, jedynie z własnego kaprysu. Należy mu się, pomyślał. Dwójka ominęła strażników zagadanych przez lisę, która w dodatku capnęła im sakiewki z wynagrodzeniem. Złodziej oświetlał nocą drogę swoim walafarem które nie wiadomo kiedy i dlaczego zmienił kolor z niebieskiego na żółty. Wschodnia droga była najmniej uczęszczana, więc po jakimś czasie młodzieńcy musieli się przedzierać przez gęste trawy, na które padało ciepłe światło kamienia. Kiedy już zdążył nadejść ból stóp, dotarli do lasu, obok którego rozpalili ognisko i rozpili prowizoryczny obóz. Opowiedzieli sobie dokładnie, co ich spotkało od momentu, kiedy stracili przytomność z jaskini. Chociaż ich doświadczenia się różniły, byli teraz razem, obaj podekscytowani nową przygodą, Zastanawiali się, co ich czeka, kiedy dotrą do magicznych gór. Zastanawiali się, co zgotuje im los później. Zasypiając usłyszeli gdzieś w oddali płaszcz samotnego wilka, rozpaczającego, za znikającym księżycem. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Przeznaczenia do Iksaru i proszę o komentarz.